Minęła szesnasta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mekietyn. I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta. Zapraszam. Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej. Tak od dziś nazywa się instytucja, która powstała z połączenia Centrum Sztuki Współczesnej Łaznia i Gdańskiej Galerii Miejskiej. W pięciu galeriach będą prezentowane prace polskich i zagranicznych współczesnych artystów, mówi dyrektorka nowej instytucji Marta Kołacz. Zmienia się nazwa, nie zmienia się zespół, nie zmieniają się lokalizacje, nie zmieniają się idee. Ta instytucja będzie teraz po prostu bardziej wielogłosowa. To, że my działamy w tej formule pięciooddziałowej, to jest też trochę o tym, że chcielibyśmy być takim miejscem, które jest blisko. Jak ulubiona kawiarnia, sklep, w którym się zna, sklepikarza. Żeby to było takie miejsce, do którego nie trzeba przyjść od świętnie ubranym, tylko można po prostu zajrzeć po drodze. Nowością jest powstanie pierwszego w Polsce Biura Obsługi Artystów, dodaje wicedyrektorka instytucji Maria Sasin. Ta inicjatywa zrodziła się w toku przygotowań do tego połączenia, do powstania nowej instytucji, kiedy przeprowadziliśmy wtedy jeszcze jako Łaźnia i Gdańska Galeria Miejska badania z jednej strony publiczności, a z drugiej strony potrzeb artystów naszych tutaj lokalnych. Stąd pomysł na powołanie takiej inicjatywy od maja artyści będą mogli skorzystać z porad prawnika, przygotować oferty dla kuratorów czy dowiedzieć się gdzie można aplikować o stypendium. W kwietniu wstęp do Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej jest bezpłatny, a więcej na ten temat już za chwilę w audycji wybieram dwójkę. Retrospektywa filmów z udziałem Roberta Więckiewicza będzie jednym z głównych punktów 28 przeglądu Kino na Granicy, który odbędzie się od 29 kwietnia do 3 maja w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Jak podkreślają organizatorzy, aktor uznawany za jeden z najważniejszych autorytetów współczesnego polskiego kina. Publiczność zobaczy m.in. filmy Wszystko Będzie Dobrze, Pod Mocnym Aniołem czy Wałęsa, Człowiek z Nadziei. Sam Robert Więckiewicz będzie gościem festiwalu. W programie znalazły się także retrospektywy czeskiej gwiazdy Iwy Janżurowej oraz reżyserów Filipa Bajona i Eduarda Grecznera. Z okazji 25-lecia współpracy reżysera Wojciecha Smarzowskiego oraz kompozytora i saksofonisty Mikołaja Trzaski, dyskusyjny klub filmowy Miłość Blondynki w Gdańsku zaprasza dziś na spotkanie z udziałem obu artystów. We współpracy z Wojtkiem Smarzowskim mogłem wrócić do doświadczeń ze studiów na Gdańskiej ASP, kiedy marzyłem o byciu malarzem, a które zarzuciłem poświęcając się graniu, wspomina Mikołaj Trzaska. Tak naprawdę pisanie muzyki do filmów to mi się marzyło przez całe życie. Właściwie zanim jeszcze ja zacząłem grać, to mi się wydawało, że muzyka to jest taka muzyka, która powinna towarzyszyć ci w życiu. Udawałem przez wiele lat, że mnie to nie dotyczy, że się tak odwróciłem od obrazu, od języka wizualnego, a tutaj pojawia się Wojtek Smorzowski i każe mi do tego wrócić. Wojtek nie pozwala mi być ilustratorem. Wojtek raczej każe mi być charakterystycznym aktorem. Kimś, kto bierze udział Istniejąc na niezależnej platformie, czyli jest tak, że w wielu scenach moja muzyka stoi na kontrze z obrazem, czyli nie powtarza tego, co się dzieje w obrazie, tylko czasami próbuje go zmienić albo nadać mu inny sens. Rozmowę z artystami poprzedzi pokaz spektaklu Kuracja z 2001 roku nagrodzonego Grand Prix Festiwalu 2 Teatry w Sopocie. Początek dziś o 17.30 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego Wstęp jest wolny. Ewelina Marciniak wyreżyserowała w Niemczech swój kolejny spektakl, to opera Francisa Pulenka Dialogi Karmelitanek, która miała premierę w operze w Stuttgarcie historię nowicjuszki Blanche, która na krótko przed złożeniem ślubów zakonnych ucieka i spotyka w Paryżu fikcyjne postaci zgilotynowanej byłej królowej Marii Antoniny oraz orędowniczki praw kobiet Olon de Górz, Ewelina Marciniak realizuje w sposób zdecydowanie feministyczny. Zamienia ona klasztor w miejsce ucieczki dla społeczności kobiet, rodzaj safe space, dokąd mogłyby one uciec przed zabójczymi rozkazami patriarchatu. Spektakl zrealizowany przez Marciniak tradycyjnie we współpracy z polską ekipą zachwycił recenzentów. Radio Bawarskie mówi o fenomenalnej scenografii Mirka Kaczmarka, wyrazistych i konsekwentnych kostiumach Julii Kornackiej i przede wszystkim o wspaniałym prowadzeniu aktorów przez reżyserkę. Jak zwykle tworzy ona silnie wizualne, porywające sceny z najważniejszą finałową sceną śmierci. Ta opera jest kreacją zespołową. Świetni są śpiewacy, głównie Rachel Wilson w roli blanche, tancerki, chór i orkiestra sztutgarskiej opery pod dyrekcją Corneliusa Meistera. I za to wszyscy oni nagrodzeni zostali frenetycznymi oklaskami rozentuzjazmowanej widowni. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Englprest. I to już wszystko w tym serwisie. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl Obudź w sobie emocje na wiosnę.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 Kłaniamy się nisko w środę. Jest ósmy dzień kwietnia, to jest 98 dzień roku. Słońce w znaku Barana zajdzie dziś 21 minut po godzinie 19. A imieniny obchodzą Apolinary, Cezaryna, Dionizji, January, Julia i Radosław. Wszelkiej pomyślności. Witają Państwa bardzo serdecznie Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Elżbieta Szymkowska i Jakub Kukla. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18. A porozmawiamy dziś między innymi o konkursie na projekt pomnika poświęconego polskim ofiarom nazizmu i niemieckiej okupacji. To jest decyzja, na którą czekano po obu stronach granicy od wielu lat i bardzo dobrze to się wreszcie wydarzyło. W sądzie konkursowym są też eksperci z Polski. Szczegóły za kilka minut. Później porozmawiamy z Olgą Chumańczuk, dyrektorką Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. A skupimy się m.in. na ogłoszonym niedawno programie 61. festiwalu Wrocławia Kantas. To wydarzenie jak co roku odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W tym roku pod hasłem Smuga Cienia. Co ta fraza zaczerpnięta z twórczości Josepha Konrada oznacza, jak będzie interpretowana. Do tych kwestii wrócimy dziś około godziny 16:30. Ponadto porozmawiamy o poezji Przenośny raj Rogera Robinsona. Część z tych wierszy ma różne formy gatunkowe, bo pojawia się na przykład limeryk, pojawiają się też wiersze takie bardziej tradycyjne w znaczeniu wersyfikacji czy, czy po prostu rymu. Natomiast jest dużo współbrzmienia, jest dużo takiej narracyjności, która wynika z tego, że gdy on pisze, dźwięk jest dla niego bardzo istotny. I o tym między innymi porozmawiamy przed godziną 17. Roger Robinson jest nominowany do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska jako jeden z sześciorga autorów. Szczegóły, jak wspomniałem, przed 17. Po godzinie 17:00 zaś porozmawiamy z Renatą Higgsberger, kuratorką wystawy kolekcjoner Ignacy Korwin-Bilewski. To wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ale zajrzymy też do Gdańska, żeby przyjrzeć się nowo powstałej instytucji. Zmienia się nazwa, nie zmienia się zespół, nie zmieniają się lokalizacje, nie zmieniają się idee. ta Instytucja będzie teraz po prostu bardziej wielogłosowa. Dziś rozpoczęło działalność Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej, które powstało z połączenia Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Gdańskiej Galerii Miejskiej. Co oznacza ta zmiana poza anonsowaną przed momentem? Do tych kwestii wrócimy przed 18:00. Thank you Mänuts intetu dętego Karla Nilsena. Prawie 16 minut po godzinie 16 w Berlinie rozpoczął się nabór do konkursu na projekt pomnika upamiętniającego polskie ofiary nazizmu oraz niemieckiej okupacji i terroru w Polsce. Zgłoszenia można składać do 6 maja informuje Federalny Urząd Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Strona polska wielokrotnie podkreślała wagę powstania stałego pomnika dla poprawy relacji polsko-niemieckich. Przez lata nie udało się doprowadzić do utworzenia w centrum Berlina stałego miejsca pamięci dla polskich ofiar. W sądzie konkursowym budowy pomnika znaleźli się przedstawiciele niemieckich i polskich instytucji kultury, artyści i historycy sztuki m.in. Hanna Wróblewska, profesor Grażyna Jaskierska-Albrzykowska z Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a także dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, profesor Andrzej Szczerski, z którym o budowie pomnika rozmawiała. Małgorzata nieciecka Mac. Czy ogłoszenie tego konkursu to jest rodzaj przełomu w kontaktach polsko-niemieckich? Na pewno w obszarze polityki pamięci to jest przełom. To jest decyzja, na którą czekano po obu stronach granicy od wielu lat. I bardzo dobrze to się wreszcie wydarzyło. Na lokalizację tego pomnika wybrano szczególne miejsce. Miejsce jest faktycznie wybrane znakomicie, jeśli chodzi o semantykę i o to, jak historia jest zapisana w strukturze urbanistycznej miasta, będzie dzięki temu pomnikowi. Mianowicie on stoi na przecięciu takich dwóch osi kompozycyjnych centrum Berlina, czyli z jednej strony mamy oś wschód-zachód, to jest na przedłużenie Reichstagu, oraz północ-południe przedłużenie urzędu kanclerskiego. One mniej więcej się przecinają w tym punkcie, gdzie pomnik będzie powstawać. To są dwa ośrodki władzy i też symbole państwowości niemieckiej. Tej państwowości, która wydała wyrok na Polskę i która poprzez ten pomnik chce z tą prawdą stanąć twarzą w twarz. Ale dodatkowo jeszcze w tym miejscu stała niegdyś opera Krola, to taki budynek po prostu koncertowy, którym Hitler ogłosił napaść na Polskę 1 września w takiej propagandowej, bezczelnej mowie. I również w tym miejscu, które już nie przetrwało II wojny światowej, nie został odbudowany, ten pomnik stanie. Więc można powiedzieć, że dokonano znakomitego wyboru i to też jest dobry prognostyk na temat tego, jak ten konkurs jest poważnie traktowany. 5 milionów euro przeznaczono na budowę tego pomnika. Taki jest budżet, a konkurs jest zamknięty. To znaczy, że poprzedzony jest naborem. Zgłosić się może niemal każdy, ale państwo wybiorą 25 twórców, wnioskodawców i potem państwo w ramach sądu konkursowego wybiera będą najlepsze projekty. Tak bardzo nam zależy na tym, żeby zgłosiło się jak najwięcej zainteresowanych. To jest naprawdę jeden z najważniejszych konkursów, jakie się dzieją w ostatnich latach w Europie, bo to nie jest tylko konkurs polsko-niemiecki, ale myślę, że tutaj polska strona ma szczególnie wiele do powiedzenia. Rzeczywiście te pierwsze zgłoszenia są do początku maja i potem będzie weryfikacja i do finału zostanie zaproszone 25 zespołów. Żyry jest bardzo szerokie i mamy tam przedstawicieli stron i polskiej, i niemieckiej. To jest też takie podkreślenie bardzo oczekuje się na propozycje z naszego kraju. Jaką treść i jaką nową debatę o tym, co stało się po 1939 roku w Polsce za sprawą Adolfa Hitlera może ten pomnik uruchomić? Bo obu stronach na granicy z jednej strony chcemy mieć ten pomnik i Polacy i Niemcy, a z drugiej pewnie różne treści będą wokół niego zgłaszane, ale co jest wydaje mi się najistotniejsze dla, dla obu współtwórców tego konkursu, chociaż formalnie on jest ogłoszony przez rząd niemiecki. Zresztą to warto powiedzieć, że to nie jest konkurs ogłaszany na przykład przez władze tylko i wyłącznie miasta ale to jest ogólnopaństwowe, na najwyższym szczeblu ogłaszane, ogłaszane przedsięwzięcie. Dla mnie kluczowe będzie to, o czym już dzisiaj powiedzieliśmy, czyli żeby w ogóle ta pamięć o polskiej ofierze i o, o tragedii tego, co działo się w Polsce, jako, jako szczególnym perfidnym pomyśle nazistów niemieckich, żeby to wybrzmiało w centrum miasta, bo Niemcy nie zdają sobie sprawy ze skali destrukcji i tego, co działo się w czasie II wojny światowej w Polsce, bo okupacja niemiecka w różnych częściach Europy wyglądała bardzo różnie od kolaboracji po właśnie coś takiego, co działo się w Polsce, czyli po prostu potworne zbrodnie i sam fakt, że to będzie przypomniane dla mnie to jest kluczowa sprawa i pamięć ma tą siłę, wbrew temu co się sądzi, że ona nie jest, nie jest rozdrapywaniem ran, ale pamięć jest właśnie niezwykle ważnym fundamentem, na którym można budować przyszłość i ja tak to też postrzegam, że ten pomnik jest właśnie po to, żebyśmy zbudowali fundamenty takiej realnej wspólnej przyszłości polsko-niemieckiej I właśnie w, w prawdzie, która jest wokół tego pomnika do budowania. Myślę, że dzięki pracy bardzo wielu organizacji, pojedynczych osób i instytucji badanie tej przeszłości, pokazywanie i wspominanie jest właśnie po to, żebyśmy znając ją mogli planować to, co nastąpi w przyszłości. Ale Pamięć jest tym, co, co jest fundamentem budowy każdych relacji międzypaństwowych, międzykulturowych, międzynarodowych. Teraz w tym miejscu leży 30 tonowy głaz, który jest taką społeczną inicjatywą, ale to też miejsce, w którym stanąć ma pomnik. To taka idea sięgająca dziesiątek lat. Ja pamiętam jako student w latach 90, że już wtedy zgłaszano po, zów obu stron granicy to przekonanie, że należy o tym pamiętać. To były głównie organizacje wtedy poza zarząd... Czy pojedynczy obywatele, historycy zwłaszcza. I to było niezwykle szokujące, zaskakujące dla nas wtedy w Polsce, że dowiadywaliśmy się, że Niemcy nie wiedzą tak naprawdę, co działo się w czasie okupacji w Polsce, a z drugiej strony, jak bardzo Niemcy oczekują na, na jakiś taki rodzaj otwarcia nowego w relacjach i, i, i że jest też zgoda na to, żeby mówić wprost o przeszłości. No ale właśnie nic się nie działo konkretnego i to minęło już ponad 40 lat, czy 30, prawda, parek od tego przełomu od zjednoczenia Niemiec, w którym był taki aspekt też relacji polsko-niemieckich, pomiędzy in, in, instytucjami, ludziom, zwłaszcza to. Zawdzięczamy. Ja bym sięgnął jeszcze głębiej, bo warto przypomnieć ten, tak naprawdę, pierwszy taki zaskakujący i szokujący do dzisiaj gest, który budował pewnego rodzaju kontekst dla tego pomnika, czy w ogóle tego procesu, który obserwujemy, pojednania polsko-niemieckiego, czyli list polskich biskupów, przebaczamy, prosimy o wybaczenie. I to był, prawda, gest z głębokiego PRL-u, który wskazywał, że po stronie ofiary jest chęć pojednania. Prawda? To było niezwykle poruszające działanie, ja myślę, że ono zmieniło tak naprawdę relacje polsko-niemieckie i konsekwencją tego gdzieś tam po latach jest też ten pomnik. A kiedy ten pomnik może stanąć w Berlinie? Dwa lata, to jest bardzo już precyzyjna, kalendarium jest opracowane, czyli do końca tego roku jest rozstrzygnięcie. konkurs mamy rozstrzygnąć w grudniu i prace mają trwać w latach 27-28, pomnik ma stanąć do końca 28 roku. Trzy lata od ogłoszenia konkursu pomnik będzie stał w centrum miasta, w stolicy Niemiec. I przypomnijmy, zgłoszenia można składać do 6 maja. Część czwartej symfonii Demol Ludziego Boccheriniego i Armonico i e Giovanni Antonini 27 minut po godzinie 16 A my raz jeszcze na chwilę Zaglądamy do Berlina Choć w zupełnie innej sprawie niż pomnik O którym mówiliśmy przed chwilą W Berlinie właśnie żyje i pracuje byung Han. To Koreańczyk, który od kilku dekad Już mieszka w Niemczech Filozof i teoretyk kultury. Jest jednym z najczęściej tłumaczonych i czytanych filozofów w Europie. Obwołano go nową gwiazdą współczesnej humanistyki i guru antropologicznej krytyki cywilizacji. Jak każdy, kto osiągnął wielki sukces, Byung-Chul Han ma też wielu krytyków, wielu być może nawet intelektualnych wrogów. Zarzuca mu się na przykład, że nie jest w stanie przeprowadzić spójnego filozoficznego wywodu, czy że jest raczej esoistą niż twórcą konkretnego filozoficznego systemu. Niemniej jego teksty są bardzo żywo dyskutowane, dotykają poważnych współczesnych bolączek. Także w Polsce pojawiają się od kilku lat niektóre jego teksty, a to ze sprawą mm, pracy mm, doktora Rafała Pokrywki, tłumacza. Przywykliśmy uważać komunikację za coś pożądanego. To ciągłe komunikowanie się, bycie w kontakcie, ta społecznościowość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 rzeczywiście nie stworzył spójnego, filozoficznego systemu, to jego metafory są bardzo dojmujące i Pobudzają wyobraźnię. Społeczeństwo, zmęczenia i inne eseje. Mamy dziś dla Państwa tę właśnie książkę. Gdyby chcieli Państwo po nią sięgnąć, choć nie zawsze jest to lektura łatwa, proszę do nas napisać. Wybieram dwojkę małpapolskiRadio.pl. Czeka książka Społeczeństwo, zmęczenia i inne eseje Byung w tłumaczeniu Rafała Pokrywki. Wybieram dwojkę małpa Sebastiana Bacha. To była trzecia część koncertu brandenburskiego F-dur. O Bachu Bionczulhan też pisze, co mogą się Państwo przekonać, sięgając po książkę Społeczeństwo, zmęczenia i inne eseje. Notabene w maju ukaże się kolejne tłumaczenie na język polski jednej z jego książek. 33 minuty po godzinie 16. My tymczasem przenosimy się do Wrocławia. Gość dwójki. Olga Humeńczuk, dyrektorka Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Witam Panią bardzo serdecznie. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Narodowym Forum Muzyki, ale zaczynamy od wydarzeń wczesnojesiennych, późnoletnich, czyli kolejny 61. Festiwal Wratislawia. Kantans, hasło tegorocznego festiwalu Smuga Cienia. Nawiązanie literackie oczywiste, jak Pani odczytuje to hasło?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 każdy ma jakąś swoją smugę cienia. O festiwalu na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy rozmawiać na antenie, ale chciałbym, żebyśmy najważniejsze punkty zaznaczyli. Pojawi się mnóstwo dyrektorów, obecnych i byłych. Będzie i Kosendiak, ale pojawią się też Polmek Krisz i Giovanni Antonini z programami sprzed kilku dekad. To będzie swego rodzaju podróż sentymentalna. Tak, zaprosiliśmy w tym roku dyrektora artystycznego Pola McCrisha i Paul McCrish wykona Koronację Wenecką 1595 i to będzie rekonstrukcja mszy z okazji koronacji Doży Marina Grimaniego w Bazylice Świętego Marka w Wenecji w 1595 roku, ale zaprosiliśmy też Giovanniego Antoniniego, również dyrekt byłego dyrektora artystycznego festiwalu, który z kolei ze swoim zespołem Il Giardino Harmonico wykona utwory włoskiego baroku związane tematycznie z podróżą, z podróżowaniem. Bardzo chcieliśmy zaprosić dyrektorów artystycznych, bardzo się staramy współpracować ze wszystkimi ym, dyrektorami artystycznymi, czy zespołów y, NFM-u, czy festiwali NFM-u. Nie przecinamy tej współpracy w momencie końca kadencji danego dyrektora, ale zapraszamy do dalszej współpracy i tak to się dzieje też tutaj i bardzo jesteśmy z tego powodu zachwyceni. Dyrektorzy też przyjęli zaproszenie z wielką radością. Cieszymy się na to spotkanie. Cieszymy się, że będziemy mogli wysłuchać ich interpretacji tych dzieł. No i sam dy obecny dyrektor Andrzej Kosendiak y również poprowadzi koncert z kantatami Bacha. Co ciekawe, w roli flecisty wystąpi Giovanni Antonini. Tak, Andrzej Kosendiak przyznaje, że z wiekiem dojrzał wreszcie do y, nagrania muzyki Jana Sebastiana Bacha. Pierwsza płyta została zarejestrowana, a to co wydarzy się na tegorocznej Wratislawii też później trafi na krążek. Skoro mówimy o y, znakomitych muzykach, Jerzy Maksymiuk będzie świętował urodziny we Wrocławiu? Tak, Maestro przyjął zaproszenie na, na festiwal i też jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i będziemy świętować wspólnie 90 urodziny Maestro. Także szykujemy się tutaj na wielką uroczystość i bardzo bardzo, bardzo się cieszymy, że przyjął zaproszenie Maestro, że jest w dobrej formie i że z naszym zespołem artystycznym, z naszymi zespołami artystycznymi wystąpi na Wracislawii Kantans. I to będzie na pewno energetyczny wieczór, znając maestro Jerzego Maksymiuka. Wratisławia Kantans to są oczywiście wielkie nazwiska, to są ważne wydarzenia, ale to są też elementy ściśle związane z Wrocławiem i z Dolnym Śląskiem. Zastanawiam się, czy dyrektor artystyczny Andrzej Kosendiak nie postanowił, aby naprawić pewnego, nie wiem jak to ująć, przeoczenia, Arskantus wystąpi w tym roku na Wratysławii, zespół, który w głównym programie jeszcze nigdy się nie pojawiał. Arcy wrocławski zespół. Tak i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo nigdy nie było zamiaru, żeby on się nie pojawił i odkrycie tego, że ten zespół nigdy nie wystąpił było bardzo zaskakujące i dyrektor artystyczny zdecydował, że no, oczywiście no, trzeba, trzeba koniecznie zaprosić Arskantus i, i dać im okazję do wystąpienia na tym bardzo ważnym festiwalu wrocławskim. Tak, bardzo się cieszymy z tego powodu, że, że taki <grym> debiut, jeśli mogę tak, tak nazwać, Oczywiście troszkę z przymrużeniem oka. Bardzo się cieszymy, że, że ten zespół też wystąpi na festiwalu. Dodam też, że festiwal oprócz tego, że koncerty będą odbywać się we Wrocławiu, to tradycyjnie też zaplanowaliśmy około 10 koncertów na Dolnym Śląsku. To bardzo ważne też koncerty dla nas dla festiwalu. Te koncerty ogłosimy na pewno przed wakacjami. Jeszcze w tym momencie nie są ogłoszone, ale pracujemy teraz nad konkretnymi miejscami i, i nad konkretnymi koncertami. Dodałabym też, że oprócz tego głównego nurtu festiwalowego zaplanowaliśmy też i to też nie zawsze się działo. Zaplanowaliśmy też koncerty dla najmłodszych. I tutaj zapraszamy dzieci z, z rodzicami, z rodzinami na koncerty gordonowskie, które będą się odbywać w trakcie festiwalu. One będą też tematycznie związane z podróżowaniem, z żeglarstwem, z rejsem. Takich koncertów odbędzie się dziesięć, więc też, też się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę, bo młodzi melomani i melomanki są też dla nas bardzo ważnymi gośćmi. Czy to ślad Pani działalności. Pani wywierała nacisk na dyrektora Kosyndiaka, bo wiem, że edukowanie jest dla Pani bardzo istotne. Nie, absolutnie nie musiałam wywierać nacisku. Mamy bardzo prężnie działający dział edukacji i popularyzacji muzyki. Mamy bardzo prężnie działające centrum edukacyjne. Bardzo chętnie do nas przychodzą rodzice z dziećmi, z czego się bardzo bardzo cieszymy. Ten zespół edukacyjny właśnie zaproponował jakiś czas temu, żeby może też włączyć działania dla, dla najmłodszych do takiego festiwalu poważnego, jakim jest Wrocławia Kantans. I tutaj i ja i pan dyrektor bardzo chętnie z entuzjazmem przyjęliśmy taką propozycję. Poza tym też um, młodzi i promocja młodych artystów jest też dla nas bardzo ważna i tutaj pomysł dyrektora artystycznego z ubiegłego roku, czyli konkurs um, na zespół artystyczny, który wystąpi w trakcie festiwalu, drugi raz odbył się w tym roku. Po pierwszej edycji byliśmy zachwyceni i ilość zgłoszeń i jakość artystyczna z tych zgłoszeń i poziom artystyczny był znakomity. I to są zespoły, które niczym się nie różnią poziomem artystycznym od pozostałych, więc w tym roku również dostaliśmy bardzo dużo bardzo dobrych zgłoszeń. Trudno było wybrać. <śmiech> Wybraliśmy dwa, dwa zespoły. Jeden to jest zespół Bretza z, ze Szwajcarii, a drugi Le Quatre Sons z Belgii. To są kameralne zespoły, ale występują w głównym nurcie festiwalu i będą miały tu koncerty i we Wrocławiu, i, i na Dolnym Śląsku. Skoro już o składach kameralnych no. rozmawiamy, Szef NFM Orkiestry Leopoldinum, zespołu kameralnego, wystąpi z kolegą po fachu. Możemy zdradzić, co ten duet szykuje na w późne lato, wczesną jesień? Tak, duet. Aleksander Sitkowecki i Bartłomiej Unizio przygotowali kameralne programy, które zakończą się bardzo ciekawą y, rzeczą, czyli improwizacją, co będzie takim bardzo wyjątkowym momentem, myślę, tych koncertów. A wykonają między innymi utwory Telemana czy Henryka Mikołaja Góreckiego i wystąpią dwukrotnie, ale oprócz tego duetu mamy też zaplanowany duet wiolonczalistów i tutaj y, mamy Isztwana Wardaja z naszym Wrocławiu Tomaszem Darochem i też na te koncerty bardzo czekamy. Ciekawe, co zestawienie tych temperamentów ze sobą przyniesie. Wratislavia Cantans to jest oczywiście sporo muzyki dawnej, choćby w tym roku debiutanci Ars Cantus, czyli zespół, który działa tu na miejscu od kilku już dekad, zajmując się muzyką szeroko pojętego średniowiecza, ale też Wratislawia to muzyka współczesny, jak rozumiem, w tym roku nie będzie inaczej. Zawsze w, w trakcie Wratisławii jest nacisk położony na koncert współczesny, na zamówienia kompozytorskie. W tym roku będzie zamówienie kompozytorskie na stulecie Polskiego Radia. To jest projekt 10 na 100. Mamy zamówiony utwór, który napisał Aleksander Kościów. W tym projekcie weźmie udział um, zespół Promodern, ale oprócz tego mamy również zamówiony utwór u ukraińskiej kompozytorki Anny Korsun, to jest nowy utwór na 14 muzyków i prawykonanie odbędzie się w czwartek 10 września w sali głównej NFM-u w wykonaniu zespołu Music W Wratislawia to oczywiście również opera, w tym roku będzie Samson i Dalila oraz... Dydona i Eneasz. Jak wspomniałem o szczegółach, na pewno jeszcze będziemy informować. A jeśli chodzi o życie Narodowego Forum Muzyki, jak planuje Pani końcówkę tegorocznego sezonu? O, tegoroczny sezon, jeszcze jeszcze dużo przed nami. Za chwilkę ruszamy z festiwalem Muzyka Polonika Nowa, w którym też dużo zamówień kompozytorskich i wspaniały program zaprojektowany przez Pawła Hendricha. I to już w maju. Planujemy też 31 maja wielkie uroczystości związane z Dniem Dziecka. I to jest niedziela i mamy nadzieję, zapraszamy wszystkich y, z dziećmi, bez dzieci na różne aktywności, warsztaty, koncerty. Mam jeszcze Leo Festiwal na przełomie maja i czerwca. No i koncerty naszych zespołów artystycznych, repertuarowe no i NFM Leopoldinum i chór NFM i orkiestra NFM Filharmonii Wrocławskiej. Ma zaplanowanych jeszcze sporo koncertów z przepięknymi, romantycznymi Repertuarami, także zapraszamy serdecznie, jeszcze jeszcze dużo koncertów przed nami. A latem w wakacje NFM zamiera? Nie, NFM nigdy nie zamiera, ale faktycznie w lecie ma, jest troszeczkę zwolnione tempo, bo to też czas na różne remonty, na różne konserwacyjne prace, naprawy, ale w lecie organizujemy od kilku sezonów artystycznych kino organowe, które cieszy się dużym powodzeniem, jest bardzo atrakcyjne, to jest, zapraszamy organistów, którzy na żywo improwizują do niemych filmów. Zaczęliśmy od smugi cienia. Pani w taką smugę weszła kilkanaście miesięcy temu. Jak się pani odnajduje teraz w tym samym miejscu, w którym rozmawialiśmy no półtora roku temu mniej więcej? Tak, to był moment taki bardzo ciekawy w moim życiu i teraz jest jeszcze ciekawiej, bo dzieje się bardzo dużo, ale bardzo pozytywnie. No jest to bardzo odpowiedzialne zadanie i ja tą odpowiedzialność na siebie przyjęłam, wzięłam. Staram się opiekować instytucją i od strony artystycznej, ale też od strony takiej związanej z pracownikami, bo to duży zespół, mamy wspaniały zespół ludzi. Dobrze się w tym momencie czuję, czuję, że już... Dużo więcej wiem niż wiedziałam te półtora roku temu, mimo że jestem związana z instytucją już długo, ale jednak bycie w tej roli w tego głównego kapitana, już jeszcze wracając do tematyki smugi cienia, jest zupełnie inną perspektywą niż nawet bycie zastępcą dyrektora. Także czuję, że się już w tym momencie osadziłam tutaj i, no i działamy. A co tak bardzo się zmienia? Bo Pani współprowadziła ten okręt, wracając do metafor marynistycznych, właściwie od początku, przez długi czas także jako zastępczyni dyrektora. Dlaczego ta perspektywa tak mocno się zmienia? Bez tego wice. Ta perspektywa mocno się zmienia, ponieważ już nie zajmujesz się pewną działką, pewną częścią instytucji, bo zastępca czy kierownik zawsze ma pod sobą jakąś część działania, tylko właśnie całością instytucji. To poczucie takiej odpowiedzialności, reprezentacji i faktyczna odpowiedzialność i reprezentacja to jest coś, co daje do myślenia. I ja mam takie mocne poczucie, że, że muszę bardzo dbać o to miejsce, na które bardzo długo pracowaliśmy wspólnie z ISP nim dyrektorem, Andrzejem Kosendiakiem, ale też z całym zespołem, który się pięknie rozwinął i to poczucie odpowiedzialności i, i taka duma z tego miejsca. No i jeszcze co się zmienia mocno? Zmienia się mocno też to, że stajesz się taką osobą reprezentującą instytucję na zewnątrz, tak komunikacyjnie i biorącą udział w strategicznych rozmowach, czasem trudnych, ale bardzo ciekawych jednocześnie, więc to jest coś, co, co się zmienia bardzo, ale jest super, jest w ogóle możliwość spotkania tak różnych i wspaniałych i artystów i innych gości, których tutaj mamy, to jest niesamowita przygoda życia. Czyli zapraszamy do Wrocławia i czekamy na tegoroczną w Wrocławiu. Olga Homeńczuk, dyrektorka Narodowego Forum Muzyki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam. kompozycja Claude'a Debussy'ego. Część druga kwartetu smyczkowego g Opus 10, oczywiście w opracowaniu na orkiestrę kameralną i w wykonaniu orkiestry Leopoldinum pod dyrekcją Josepha Svensena. Ten zespół Leopoldinum jako jeden z zespołów Narodowego Forum Muzyki na tegorocznym festiwalu w Cantans też się pojawi. O Ratislavii z całą pewnością jeszcze wielokrotnie będziemy rozmawiać, a tymczasem 52 minuty po 16 z pogląd na północ. Do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2026 nominowano w tym roku sześć tomów poetyckich. Jest wśród nich książka Przenośny raj urodzonego w Londynie, wychowanego na Trinidadzie Rogera Robinsona. Tom przetłumaczony przez Bartosza Wójcika. Ja go widziałem w takiej akcji literackiej, gdzie występował, widziałem go na koncercie, rozmawialiśmy, on zaczynał jako prozaik, bo miał taki tom opowiadań, on dużo też, tak jak w tej książce, pracuje z ekfrazami, pisze teksty do obrazów, czy do jakichś w ogóle prac wizualnych. Jest też muzykiem, więc jest takim nie tyle może omnibusem, czy człowiekiem renesansu, ale osobą, która znajduje możliwości wyrazu w literaturze, w słowie, ale też w muzyce i też na niego duży wpływ właśnie kultura wizualna ma.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 na przykład potrafi śpiewać falsetem, ale też potrafi oczywiście bardziej w takie basowe regiony się zapuścić. On ma też doświadczenie właśnie występowania na, trzeba powiedzieć, imprezach trochę sound systemowych, gdzie jest on z DJ-em i po prostu do tych utworów muzycznych swoje teksty, czasami coś tam zaimprowizuje, ale, ale ma głównie te opowieści, bo, bo ta narracyjność jest istotna, więc to nie są tylko na przykład jakieś surrealistyczne fragmenty. Jest Nie musi być linearizowane, ale jednak jest, jest opowieść. Poczytasz? Co wybrać, bo tutaj mamy też sporo takich długich tekstów, mamy trochę takich monologów, mamy też rzeczy bardzo, bardzo krótkie, które mają taki charakter tekstu, który można by było wyskandować na jakimś właśnie marszu, na jakiejś demonstracji. Niektóre są takie, no, nawet nie tylko zadziorne, ale wprost są niezgodą, bo to jest też książka z 2019 roku, ale, ale bardzo się też wpisała w tą taką zmianę, myślę, Społeczną, która po zabójstwie George'a Floyda się pojawiła, większe takie w ogóle przyglądanie się kwestii sprawiedliwości społecznej, szczególnie jeśli chodzi o kategorie rasy. I teraz, jak sobie tak oczywiście książkę wertuję, to się orientuję, jak bardzo jest mi trudno wyjąć coś, co jest powiedzmy reprezentatywne, z uwagi na kilka wątków, które tu są. Ale chyba, skoro książka nazywa się Przenośny raj, to może należałoby przeczytać wiersz tytułowy, bo on też jest wierszem, który daje nadzieję, bo w tej książce jest oczywiście sporo tematów trudnych. No takie też jest doświadczenie czarnej społeczności Zjednoczonego Królestwa, czy czarnej społeczności Europy w tym momencie. Ale tytułowy wiersz Przenośny Raj ma nas też trochę tak przenieść w taką chociażby wizję świata, który jest dla nas choćby odrobinę lepszy. Więc książka Przenośny Raj kończy się tytułowym wierszem, który w mojej akurat wersji brzmi tak. Przenośny Raj. A jeśli mówię o raju, to mówię o mojej babci, która kazała mi go nosić zawsze przy sobie, zapazuchał, tak by nikt poza mną o nim nie wiedział. Wtedy nie będą mogli go skraść, mówiła. A jeśli życie dać wycisk, wódź palcami wzdłuż jego krawędzi w kieszeni, zaciągnij się sosnową wonią wprost z chusteczki, zanuć jego hymn pod nosem. A jeśli stres stale ci towarzyszy, zaszyj się w pustym pokoju, w hotelu, w hostelu, nawet i w noże znajdź lampę i rozłóż swój raj na blacie biurka. Białe piaski, zielone wzgórza i świeże ryby. Skieruj tam snop światła, niczym nową nadzieję poranka i wpatruj się tak długo, aż nie zaśniesz. Jak pamiętam, już teraz siedem lat temu czytałem tę książkę pierwszy raz, to od razu miałem taką myśl, że dzięki tym wierszom taka w ogóle postać, czy, czy figura czarnego mężczyzny, szczególnie takiego dużego, postawnego, umięśnionego. A Roger też, można powiedzieć, że to jest taki kawał chłopa po prostu. Jest duży człowiek. To często jest też taka figura jakiejś brutalności. Tak funkcjonuje w kulturze, czy to jakieś zagrożenie, to jeszcze z czasów niewolniczych jest taki, taki mit. I on tutaj zupełnie inaczej taką męskość przedstawia, właśnie męskość tych czarnych mężczyzn. To jest taka książka, to też nie zgadza właśnie na jakieś takie determinizmy i patrzenia na naszą taką ludzką różnorodność przez jakiś taki filtr ujednolicenia. Festiwal Europejski Poeta Wolności, podczas którego spotkają się tłumacze i autorzy, rozpocznie się w Gdańsku 16 kwietnia, a z Bartoszem Wójcikiem o tomie przenośnie Raj Rogera Robinsona rozmawiała Grażyna Lutosławska.